Witamy w audycji mobilnych, audycji poświęconej mobilnej technologii. Jest dzisiaj wtorek, 15 czerwca 2010 roku, a przy mikrofonie jak co tydzień Łukasz Lewandowski, Damian Statkiewicz i ja, czyli Kajtan Kwiński. A w dzisiejszym odcinku podsumujemy następujące newsy. Już niebawem zagrasz gry dla PSX na swoim Androidzie, 5-calowy smartfon z Androidem od Sony Rixon. iPhone 4 oficjalnie, Microsoft wycofuje Windows XP Home Edition z netbooków, a tematem dzisiejszego odcinka będzie nielegalne oprogramowanie. Zapraszamy do słuchania. No, lecimy z pierwszym newsem. Czyli już niebawem zagrasz w gry dla PSX na swoim Androidzie. Otóż szykuje się mała niespodzianka dla posiadaczy smartfonów właśnie z systemem Google na pokładzie, lubiący ja? gry ze starych konsol. No mamy nawet dzisiaj takiego e, posiadacza takiego urządzenia, więc myślę, że się na ten temat wypowie. Otóż dwóch, e, no jakby nie było prawdziwych znawców, którzy stworzyli już emulator PlayStation dla iPhone'a oraz Palma Play, wzięło się za tworzenie emulatora PSX pod Androida Froyo, zdaje się to jest Android 2.2, dobrze mówię? Tak. E, biorąc pod uwagę całkiem przyzwoite podzespoły, no przyzwoite... No powiedzmy przyzwoite, te wszystkie Qualcomy i tak dalej, jakie z, <głos> zaczynają się pojawiać w urządzeniach, które posiadają Androida. Możemy spodziewać się nawet całkiem niezłej zabawy z wieloma ciekawymi tytułami z tej starej konsoli. No niestety jedyne, co na razie wiemy o tym emulatorze, to zrzut ekranu. Znaczy właściwie zdjęcie z, z, z odpaloną grą jaką się na, ne, to jest, czy ty bodaj ten Nexus One, tak? Nexus One, tak. Dokładnie. I tak, nic więcej nie wiemy. Przy czym, anonim, ponieważ... HTC. <laughs> tak, przy czym ponieważ jest to. No, tworzą ten program autorzy już reportów na inne platformy, także no, myślę, że nie jest to żaden fake. No, cieszy wiadomość. Może wreszcie będzie można zagrać na mobilnych urządzeniach. W te, w ciekawsze trochę tytuły, bo no, pod Windows Mobile istnieje chyba kilka emulatorów tejże konsoli, aczkolwiek no, raczej nie można pograć, bo te podzespoły w tych urządzeniach są już dosyć trochę przestarzałe i ciężko w coś pograć sensownego. Tutaj nadzieja, że wreszcie coś z tym ruszy. Biorąc pod uwagę to, że już niebawem ma się pojawić Motorola z 2 gHzowym procesorem. Dostać... Należy dodać jeszcze, że ten emulator będzie działał na Androidach, w telefonach, które są powyżej 1000 złotych. No to no, już tak wiesz. Kwestia, no jednak kwestia podzespołów też to wchodzi, bo te starsze urządzenia raczej mogłyby cienko, mieć, znaczy te, znaczy szczerze, cien, cienko e, pracować szczerze, z emulacją. Szczerze, te pierwsze Androidy z Qualcommem tym e, starym, e, 520 megahercowym, to raczej nie ma szans w ogóle, że to coś się pogra sensownego. Dopiero w tych, na Snapdragonie tutaj widzę jakikolwiek sens. No, ja przetestuję. Właśnie, ty masz jakiego Qualcoma w swoim? Ty masz... Yy... Magica. Magica. Magica, Qualcomm, ten stary chyba tam siedzi. No to przetestuj, jak no. wyjdzie emulator. Bardzo chętnie o tym porozmawiamy. Posłuchamy A właści... Posłuchamy Ciebie właściwie, Twojej opinii na ten, na ten temat. Przechodzimy do następnego newsa. Pięciocalowy smartfon z Androidem od Sony w sieci pojawiły się informacje na temat bardzo ciekawego smartfona od właśnie tejże firmy. Który posiadasz, uwaga, pięciocalowy ekran dotykowy, nieźle, nie? No, pięciocalny no, ekran, to trochę za dużo, żeby to w kieszeni schować. No, o tym później. Co... Większy niż HD2. Wow. <laughs> Cała konstrukcja szuina dobrze nam znanego HTC Shift, aczkolwiek w tym przypadku zamiast procesora zgodnego z architekturą 186 86 znajdziemy tutaj tylko i wyłącznie procesor ARM. Co sobie się sądzę na temat tego urządzenia, no tutaj już Kitor powiedział, że za duże, żeby schować do kieszeni, no i po części zgadzam się z nim. E, gdyby tu był procesor zgodny z x86, to już miałoby to jakikolwiek sens, nie? bo można byłoby tutaj użyć normalnego systemu operacyjnego. E, tutaj, jako że znajduje, będzie znajdował się procesor ARM, najprawdopodobniej będzie to Qualcomm Snapdragon, e, zawita system Google Android. Będzie to dosyć ciekawe urządzenie, aczkolwiek troszeczkę przydłuże. Jeżeli to ma jeszcze pełnić funkcję telefonu komórkowego, to już w ogóle. No mimo wszystko są to informacje nieoficjalne, tak na zdjęciu nie zmierzymy tych e, przekątnej wyświetlacza, także może, może jest to jakaś taka, jakiś taki błąd mały. No dobra, widać nawet, że ten ekran trochę jest spory. Zobacz, zakładając, że jest tu pięciocalowy ekran, to patrząc na to zdjęcie, jeszcze widzimy ogromne mediony po dwóch stronach. Czyli mediony tak czy ważne, ramki? Czyli ramki, jakby ktoś nie wiedział. to To urządzenie gdzieś jest szerokości, ja wiem. Jakby miało ekran nawet sześcio-siedmiocalowy, śmiało można by powiedzieć. Także będzie to jakieś urządzenie gigant. No, Ciekawe jest to, jak dzwonieniem będzie wyglądało, bo nie podejrzewam, żeby Soner odpuścił dzwonienie ze swojego urządzenia. No właśnie byłby to trochę taki niewypał na rynku moim zdaniem, bo w tej chwili już żaden normalny producent nie wypuścił urządzenia mobilnego bez modułu telefonicznego, bo takie urządzenia już po prostu nie schodzą. Tym bardziej, że ma to mieć arma. Jeszcze patrzcie na klawiaturkę, taka trochę duża mi się na tym zdjęciu wydaje, jakby była na, na więcej palcy niż tylko kciuki, czy no. tak tylko mi się wydaje. No nic, zobaczymy jak to będzie, jak więcej informacji wycieknie, aczkolwiek powiem tak. Jak to zwykle bywa w tego typu wyciekach, zwłaszcza od tejże wspaniałej firmy, nigdy nic do końca nie wiadomo. Zdjęcia są pierwsze zawsze rozmazane, aż praktycznie do, do samej premiery, Kitor. Zgadzasz się ze mną, no, Ponieważ czasy Xperia? Przy, przy, Przypominam sobie Xperię, tak? W będziesz, jak żeśmy się śmiali z tej nowej Xperii, która miała wejść. Śmialiśmy się, że to jest to samo, że tu jakiś fail wyszło, że okazało się, że to jednak jest to samo. No bo to w zasadzie było HTC, więc to chciałeś się po tym się spodziewać. No niestety. No cóż, e, myślałem, że już ta firma niczym mnie nie zaskoczy. No Troszeczkę pozytywnie właśnie mnie zaskoczyła. I, no bo jednak jest to trochę innowacyjne, prawda? Nie jest to kolejna x tak. i... taki, taki może beczko za dużo przerośnięty następca Uniwersala się po prostu rodzi, tak? No Uniwersala, tu już wyszedł przecież, rozmawialiśmy o tym szarpie, pamiętasz? Znaczy Sharpie -Shar S01 pewnie o nim mówisz, przy czym tam był problem, bo w tych oficjalnych informacjach się pojawiło już że tego że on prawdopodobnie moduł GSM będzie miał tylko do połączeń z internetem, nie no będzie z tego się dał zadzwonić. No i starczy, i tak tam bym pewnie kartę Play Online włożył, więc po cholerę mi dzwonić z tego. No, ale jak to, jak to lubi? Zwodziłeś kiedyś z nim na salę, Ja też. <głosy> Ludzie fajnie ogólnie patrzyli, jak się rozmawia. Zwłaszcza w, w trybie głośno mówiącym, jak głośnik zaczął szwankować do rozmów. To już było bardzo ciekawe wtedy. Jak <głosy> się rozmawiało do tego, do puderniczki. <głosy> no, cóż, no cóż, czekamy w takim. A nie, jeszcze zapomniałem coś powiedzieć. Najprawdopodobniej znajdziesz tutaj system Google Android wersji 2.1, co jest bardzo ciekawe. Bo to jest stary, no 2-2 ale... mogłoby już być. No właśnie nie wiadomo, czy wierzyć w to, czy nie wierzyć. Dla mnie trochę by to dziwne było, jakby to urządzenie wyszło pod koniec tego roku, tak jak jest tutaj napisane, z tym, że starym systemem. To no ale choćby, no. choćby wyszło pod koniec tego roku, choćby wyszło z tym starym systemem, to podejrzewam, że i tak użytkownicy zrobią jak zwykle swoje i to 2-2 się tam pojawi, choć, choćby nieoficjalnie. O. Może nawet oficjalnie. Nie, to są Ericsson, więc raczej nie będzie oficjalnie. Dobra, tak czy siak kończymy już, bo chyba nie ma nic więcej do powiedzenia na ten temat. Jeżeli coś się ukaże więcej, to oczywiście wspomnimy o tym. I przechodzimy do kolejnego newsa. No i Kitor na ciebie padło. No właśnie, wyglądają. tak też Rządzinnie. się boję trochę tego tematu. Otóż iPhone 4 oficjalnie czy Ape znowu narobi zamieszania na rynku urządzeń mobilnych. No więc na dzisiejszej, no właściwie już nie dzisiejszej, bo to było 7 czerwca konferencji szef Ape, czyli Steve Jobs zaprezentował iPhone'a 4 i powiedział nam parę informacji na jego temat. Ale jednak zaczął nie od właśnie iPhone'a 4, tylko od wychwalania swojego iPada. Parę chodził, chodził iPad. E, właśnie, no ale. właśnie, właśnie jak no. ja na to mówię, bo. Ja już słyszałem, że się mówi iPad i PET, także ja nie wiem już, jak na to no, mówić No słuchaj, ja, ja słyszałem ja bluta, iPad, bluta G Bluesów, że mam w telefonie, także. Ale nie uważasz, że w języku polskim trochę źle to brzmi I iPad? Mi się, mi się to kojarzy z petami, a tobie? No, z, nie, nie bardziej z, z zwierzętami, tak? Bo pet <grym <grym z angielskiego, <grym> tak? i zwierzęta. No słuchaj. Nie, no no ale mniejsza, mniejsza o to, otóż co, co powiedział Steve Jobs na temat swojego dziecka, dużego dziecka, czyli iPada. Otóż wspomniane urządzenie jest nowym sposobem na interakcję, zawartością mobilną, przeglądanie internetu, zdjęć wideo, korzystanie z aplikacji, gier. Dodał też i to chyba... Taki dość ciekawy żal, dość specyficzny. Iż tablet jest magiczny. Wiem o tym, bo siedząc w jednej kawiarni z moim iPadem jedna dziewczyna zaczęła interesować się moją osobą. To jest właśnie dowód. To jest, koment jest komentowo śmiechem. To jeżeli to jest magiczne, to czym jest moja Nokia N810, dzięki której nie tylko zbudziłem zainteresowanie, ale również już mam. Szczerze? No. I nie tylko dziewczyn. Jak, jak... <śmiech> <śmiech> Ej, zresztą... <śmiech> jak miałem uniwersala, to też wszyscy się za mną oglądali. No, ale... Szczególnie jak dzwoniłem z niego. Także zawstydziłem Steve'a Jobsa chyba. Swoją <grym> nogią. <grym grym> I to mniejszym urządzeniem, nie? Mniejszym i tańszym zdecydowanie. Otóż no jest, no, no oczywiście jak przystało na Apple z od marketingu, czyli pochwalił się oczywiście, że liczba sprzedanych tabletów, znaczy twu iPadów, bo nie, nie mogę stawić tu pojęcia tablet, mhm. to 2 miliony, co daje imponujące imponujący wynik, czyli sprzedaż jednego urządzenia co około 3 sekundy. Wow. Oczywiście średnio, bo jak wiadomo statystyka kłamie. E, Dostępnych jest ponad 8,5 tysiąca aplikacji w App Store dla iPada. Pobrano 35 milionów programów. No to chyba tu chodziło akurat o... Sz, e, <grym> pobrano 35 <grym> milionów kopii programów, bo Pobdano takie jakieś sprzeczne sze, informacje się tu pojawiły. No ale... Czyli e, tak, wyprodukowano no. na przykład 50 telewizorów, z czego kupiono 100, tak? <grym> dok dok dok dokładnie. No ale pomijmy iPada, przejdźmy do właśnie iPhone'a. No iPhone 4, którego już mieliśmy możliwość pooglądać wcześniej po tym, jak w magiczny sposób został on wyniesiony, a następnie zgubiony. Czy przez przypadek, czy celowo tego się nigdy nie dowiemy, przez pracownika Apple'a. No został oficjalnie zaprezentowany na tej konferencji. Steve Jobs oczywiście go wychwalił na wszystkie strony, choć... Co o co, co nim można powiedzieć, to już chyba ty da mi coś skomentować, tak? Ale. Po, po, porównać go tak ładnie z tym 3GS, jakąś tam tabelkę miałeś. To później, to, później. To, to później mówisz. No to co, iPhone 4 wygląda identycznie praktycznie jak 3GS. No, oczywiście z przodu. Z przodu wygląda tak. identycznie, praktycznie, Słuchaj, ale, ty, nie ty już ale nie wybrzydzaj, pojawiła się kamerka do wideorozmów Wow. wow. Więc no to faktycznie, faktycznie, wiesz co, nie wielki, zwróciłem uwagi. Wielki, się przyzwyczaję, o, że, postęp, przyzwyczaję się, że to nie ma kamery Wielki, ogromny postęp, nie czepiej się. Spokojnie, tapetę chyba też umożliwiałbym tego w najnowszym tak, tym systemie. Zmienia. Już można zmieniać. Ale to wiesz co, to z tą tapetą, to w ogóle, już tak jak jest, jesteśmy przy niej, to z tego co wiem, to w tym najnowszym stanie można ją zmienić tylko i wyłącznie na 3GS i na właśnie. Czwórce. Na 3G, już żeby zmienić tapetę, trzeba zrobić tego całego jay i włączyć jedną opcję, żeby się dało tapetę ustawić. Prawo: XXI wiek, 2010 rok i nie można jeszcze zmieniać. No, tapety. słuchaj, słuchaj, w końcu nowy iPhone musi być się wyróżniać od starego, tak? Boję się, czym będzie się wyróżniał iPhone 5. O ile no będzie. dobra, ale tutaj my tak się śmiejemy, ale już. Jeżeli popatrzymy na bok, to już to fajnie wygląda. Mi się bardzo no, podoba. No, na, na, nareszcie jakieś takie to y, bardziej kanciaste się zrobiło, a wcześniej, nie takie opływo, opływowe jak nie powiem co. Wcześniej? Szczerze, wcześniej te iPhone zawsze mi się kojarzy z taką mydelniczką. Bardziej, <śmiech> Ta, bardziej dla kogoś. E, fortepian na, na tyle, nie? Na przodzie zresztą też. No jakoś, jakoś na tym renderze to tak fortepianowo nie wygląda. Nie, nie, nie kojarzę tego. Nie kojarzę czy tego, czy na zdjęciach właśnie przez redakcję Gizmodo wykonanych ci, co mi posiadali właśnie ten prototyp. Ja może, podsumuję e, ten wygląd, ja może podsumuję ten wygląd, bo tu w sumie nie, ma, nie będziemy rozmawiać o tym, bo kto będzie chciał, to sobie po prostu wpisać iPhone 4G i zobaczy, jak to wygląda. Powiem tak. E, chcieli dobrze, tylko że w pewnym momencie chyba ode, odeszli od deski kreślarskiej. E, a mianowicie tak. Zaprojektowali na nowo tył, bok, ale już przodu im się nie chciało i zostawili tak jak jest no przód, przód jakiś taki właśnie, to jest rozpoznawczy znak jakby nie było iPhone'a ale kurde ale to nie... wszystkie poniżej 10 cali produkty z RAI mają podobny wygląd, ale jak to wygląda Właśnie to nie wygląda przynajmniej się no, nie ale... podoba, ale dobra, o gustach się nie rozmawia ale... no ale jak to się właśnie mówi, wygląd się nie liczy liczy się to co jest, jest w środku, ale tam nic nie ma a w środku właśnie... No to jest problem. No, no dobra, powiedzmy, powiedzmy że się nie, Procesor będzie A4, czyli to, co właśnie w iPadzie jest. No. Hey. Ponadto, jak iPad posiada slot microSIM, no ciekaw jestem, jak ten będzie trzeba w takim razie no, rozłubać no. chyba normalną kartę SIM, żeby tam włożyć chyba, że jakiś tak. adapter będzie. Nie, się rozpieprza karty. Adapter na mi... Na legro można kupić takie te rozpierdalacze. Z większej na mniejszą, tak? <laughs> Dokładnie. Ponadto poprawiono wydajność baterii do 7 godzin rozmowy, 6 godzin przeglądania internetu, zasięgu 3G, 10 godzin oglądania wideo i 40 godzin rozmawiania, rozmawiania muzyki, słuchania muzyki. Czas czuwania to 300 godzin, co daje jakieś ładne parę dni. Już nie przeliczając. Telefon będzie posiadał łączność hsdpa, 7,2 megabita na sekundę. Ciekawe, że tylko 7,2 skoro hsdpa. Właśnie hsdpa, nie hspa. No. Czyli nie będzie tego, nie będzie HSUP To będzie w iPhone 5. To będzie w iPhone'ie 5. Wi-Fi n OBG nic nie wspomniane, GPS, akcelerometr, kietrowy kompas. Jeszcze, i, jeszcze ten. Będzie lampa błyskowa LED. O, właśnie. <laughs> iPhone, słuchajcie, iPhone będzie posiadał flesza. O kurde. I bynajmniej nie tego tak? <laughs> Analogowego <laughs> będzie Super. Dodano również żyroskop trzy osiowy, dzięki czemu z akcelerometrem, kompasem staje się idealnym rozwiązaniem do gier. Przepraszam, ale ja miałem wrażenie, że z tego się miał dzwonić pierwotnie. No ale. no ale. cóż, każdy uwielbia też rozmawiać o tym, ile megapikseli ma to jego aparat, co udowodniłem ostatnio koledze, że moje VGA jest gorsze od jego VGA w telefonie. No ale jak tego, je? Co, w czym iPhone 4 lepszy od starszych? Otóż e, oczywiście będzie posiadał flesza, Niestety A. nie tego na tylko oczywiście, ja no właśnie, Flash fle, LED, ten żar, o którym już gadaliśmy wcześniej. Wszedł <grym> Kitar, ty masz tą tabelkę przed sobą teraz? A czy tabelkę mam przed sobą też otwartą, no, ale tam jeszcze, jeszcze czekaj, doko dokończę ten temat hmm, tego właśnie aparatu. Otóż będzie o powalającej rozdzielczości 5 megapikseli. Ciekawe, czy tak lipnie robiące zdjęcia jak iPhone 2G. No nie, podobno i coś z tym zrobili. Uwaga, 5 pięcio pięciokrotny zoom cyfrowy. <grym> Już, już Cicho, ja WIRFEN VIEW mogę ze swojej noki 6610, czy jak się ten model nazywa, <laughs> zrobić taki zoom, że będzie, wiesz... Piksele widać, nie? <laughs> no dobra. No, nagrywanie wideo będzie w całym 720p, w 30 fps w na sekretę. To mi się podoba. No to, to, to akurat będzie fajne, jeśli będzie ten aparat dobrej jakości. Hmm. No dobra, co tam chciałeś o tej tabelce powiedzieć? Właśnie myślę, bo to już wszystko powiedziałeś. Ale przy tej tabelce, właśnie w tym newsie ale z tabelką właśnie są zdjęcia właśnie porównawcze 3GS i czwórki. Ta czwórka nie wygląda na taką palcowatą jak tego. Ja, znaczy nie, nie odciskam się tak palce na niej jak na 3GS. No to już bo albo, trzeba osobiście pomacać i samemu stwierdzić. Albo, albo kwestia takiego kontrolowania zdjęcia. Kto wie? No Chociaż wiesz co, tutaj jest to pierwsze zdjęcie, zobacz, że światło jest takie sobie fajne, widać paluchy na, na tym starym iPhone'ie. No właśnie, a na, na nowym nie widać. Dokładnie, a jeżeli chodzi o to takie porównania, no to procesor, o którym wspomniałeś, Apple A4, który siedzi w iPadzie, tylko, że tak, jak on ma taktowanie w ogóle, ma jakieś taktowanie, nie jest podane nic. Nie, nie, nie, ma taktowanie z 0 MHz. No kurde, to ja tego nie rozumiem, jak można podać taką specyfikację techniczną? Procesor, Apple a 4, a obok jest porównanie do iPhone'a 3GS i tam już jest ładnie podane. Cortex A8, 600 MHz. A. No, wyświetlacz będzie aż 960x640, no, czyli to, to było mowa o. Bo jakich, kiedyś, kiedyś, kiedyś, kiedyś pamiętam, że nie podałem taką informację co do 3GS, a to był mój błąd faktycznie. Mhm. To jest właśnie dopiero 4, posiada tą ogromną nadzieję, 3GS posiada dalej 480x320. No, aparat kamele to powiedzieliśmy. Przednią, przednią, czyli tak zwaną drugą kamerę też. Video wow. No, będzie no, tutaj postęp jest. Czy z tego svałgi a w 30 klatkach na sekundę do 720p w 30 klatkach na sekundę. No i więcej tu nic już nie widzę. I tu się pojawił za to zapis HSPA. No to ja już nie wiem, czy HSPA, czy HSDPA? DPA. Trzeba byłoby po prostu. Wziąć urządzenie i coś na niej pościągać. Tak. Tak, dokładnie, bo takie zawsze te specyfikacje tych, tych iPhone'ów, jak to wychodziło, to zawsze o kantyłka za przeproszeniem, to rozbić. No niestety. Chyba już żeśmy wszystko powiedzieli. Nie wiem, Łukasz, podoba ci się nowy sprzęt od Dapla, Kupisz sobie go? Nie kupię, ale... <laughs> znaczy, zobaczymy, ale, ale może kiedyś testów dla... Dla opinii, żeby słuchacze wiedzieli, co, co ja tu w rękach mam, żebym mógł tak obiektywnie ocenić, yy, mając i Magica, i iPhone'a, Ale ja powiem tak, yy, jestem tam w ogóle? Jesteś, jesteś. No, bo taki szum. Yy, Apple wszystko sprzeda, bo umie reklamować. Nie, bo to znaczy inaczej. Steve Jobs ma dar do przekazów podprogowych, więc... No. Ja myślę, że nie będzie z tym problemu. <grym> Więc nawet jakby to się okazało dla... mlipą, to i tak by jest, pewnie zrobili. Nie oszukujmy się, to są urządzenia no. dla mas tak naprawdę i. Albo nie, może po prostu w tym yy, w systemie specjalnie robili takie braki żeby jakby jakby ludzie, ludzie nie kupowali to żeby coś dodać, żeby była jakaś reklama o tutaj multitask w końcu. Wiem, ja nie zobaczcie nie jesteśmy super, dodaliśmy zmianę tapety teraz możesz ustawić swoje zdjęcie pod ikonkami no. No. I teraz, te, już teraz w twoim iPhone'ie niebawem ujrzysz babę w majtkach, motor i samochód BMW już to widzę, <śmany> naprawdę no to była jedyna zaheta jak, jak się brało od... Że się brało od kogoś y, iPhone'a to nie było tak widać jeszcze coś z tych y, dziadowskich tapet, nie? co większość A. ludzi ustawia. A tak na podsumowanie tego newsa słowami Steve'a Jobsa, myślę, że to zakończę. To jest nasze nowe dziecko. Mam nadzieję, że pokochacie to tak samo jak my. Dziękujemy ja za uwagę. Ja go nie pokocham, przykro mi. Przechodzimy do kolejnego newsa, proszę. Proszę. Nie o, ma sprawy. Dziękuję. Uff, trudny temat za nami. Microsoft wycofuje Windows XP Home Edition z netbooków. To teraz chyba ja miałem kitor, prawda? Bo no dokładnie. W news długo żeśmy omawiali, <śmiech> się wybiłem. A więc 22 października Microsoft wycofa tenże system. Ogólnie ze sprzedaży w urządzeniach. Czyli jeżeli chcesz kupić netbooka z licencją z tymże systemem, to się spiesz. Microsoft poinformował właśnie producentów sprzętu, właśnie głównie netbooków. Że z fabryk po 22 października nie może już nic wyjść z tym, że wspaniałym systemem. Co ty na to właściwie No by... wła właśnie, właśnie takie dobre zauważenie z fabryk nie może wyjść, co oznacza, że 22 października one jeszcze nie znikną ze półek ze sklepów. No nie wiadomo jak interpretować tą informację, bo w sumie kto zakaże No ale trudno, no, żeby tego, żeby wycofali nagle urządzenia, które zostały już wyprodukowane, wyposażone w ten system, zapudełkowane i wysłane do tego do No to do... załóżmy, że sklepów, na przykład tak? będzie jakiś lipny netbook z, z jakimś tam, nie wiem, dziadowskim dyskiem e, wolnym i procesorem i no, zostanie on wypuszczony do sklepu po czym nagle go wycofają i na przykład sprzedają go z Windows 7, czy to będzie lipa taka, że w szok w głowie się No ma dokładnie, znaczy do, oprócz tej, tej, tej wiadomości właśnie, co już się nie pojawiło, bo to akurat nie, nie podpada tak konkretnie pod tematykę, razem z tym wycofaniem XPK Home mhm. zakończy się również wsparcie dla ogólnie Windows XP Service Packing pakiem trzeba będzie się przeszlić na trójkę, jeśli chce się posiadać wsparcie techniczne. No, a Service Pack 3 już w ogóle przy tych wolniejszych procesorach, to jak Vista chodzi. Znaczy, szczerze, Service Pack 3 w ogóle chodzi jak Vista. Po jakimś czasie ten system po prostu jest dziwny. dziwnie się no zachowuje, przynajmniej to co ja używałem. Dobrze, Ale dobrze, jest... ja wiem, że są ludzie, znaczy nie obrażajmy użytkowników Vista, którzy lubią ten system, bo nie, no, da się Vista, go używać. Vista da się używać, zwłaszcza 64-bitowej, jeżeli ma się dobry komputer do tego. Ale no. już w czasach, gdy mamy Windowsa 7, mm. który jest znacznie szybszym systemem, bezpieczniejszym, to nie widzę sensu korzystania z, z, z Vista. Chyba, że ktoś ma licencję na Vista i nie stać go na upgrade do 7. No chyba, że ktoś chce ukraść 7, o czym później. No właśnie, bo to będzie temat dzisiejszego odcinka. No, no i może tak, nie kradzenie 7, Windowsa 7, ale ogólnie gdzieś o tych, o tych tematach. Tak, tak, tak. E, jako ciekawostkę, nawiązanie oczywiście do newsa, e, Chcę wspomnieć o statystyce, która, którą nie wiem, kto nawet przeprowadził, bo nikt się nie, nie chce przyznać do takich fajnych statystyk. Jak to, jak to zwykle statystyki bywają. No, nikt się nie, do tego nie przyznaje, tylko są publikowane, a więc dobra. Nie wiemy, kto to zrobił, ale jest. 81? Statystycznie 100% ludzi umiera, tak? <grym> tak, a na... Jak, Mniej! Tak, i statystycznie na jedną matkę przypada 2,5 dziecka czy jakoś coś takiego nie słyszałem także to są statystyki więc nie wnikajmy w to e, otóż 81 netbooków sprzedanych w kwietniu posiadało już zainstalowany Windows 7. Wow ale wersji chyba starter. możliwe tylko zastanawiam się czy to na całym świecie czy w Europie czy gdzie bo też oczywiście nie napisano pewnie na całym świecie chyba nie jak uważasz no kto wie. Te statystyki różnie nie było, bo często były to te statystyki dla Europy lub dla USA. No trochę te podespoły, nie oszukujmy się, poszły do przodu. Te podzespoły to już nie są z epoki Asusa i PC700 na przykład. No, no, no samy... nie przypominaj mi Asusa i PC700, który miał mniejszą matrycę, mniejszej rodzicowości niż DLCPI, XPI, mm. spędził 166, który leżył u mnie na półce w tej chwili. No ale to było, jakby, to było jakby nie było innowacyjne urządzenie, więc. Coś no inaczej koncepcja, koncepcja fajna, ale wykonanie... Znaczy na samym początku było spoko moim zdaniem, bo te urządzenia miały być tanie. W sumie nie były takie tanie jak miały być, ale były tanie. Później dopiero to się trochę schrzaniło, bo te ceny w tej chwili netbooków to są takie same jak laptopów. No i jeżeli chodzi o parametry są również zbliżone. Próżno tu szukać jakichś tam mocnych kart graficznych, no ale Intel przecież jest już y, No nie, nie, nie narzekajmy na GMA 950, GMAX czy 100, tak? Jakby nie, nie, no, jak by nie, nie było wie. jakieś tego, no, netbooki nie są przeznaczone do gier, a w jakieś tam gierki pokoju są, po są na razie pograć, nie tak? Nie są, nie są, ale zobacz, kto to zazwyczaj kupuje i kto chce kupić sobie netbooka. Zazwyczaj są to dzieci, młodzież. A co tak, takie osoby kobiety. <laughs> A za tak uważasz? Bo do torebki mi się zmieści taki... Widziałeś kiedyś kobietę z netbookiem w torebce? W tych torebkach nie ma miejsca nawet na telefon. Znaczy ja nie widziałem z netbookiem i torebce, ale znam kobietę, która za to u Mida chciała kupić, czyli UMPC w pokoju netbooka, ale z czterocalowym ekranem. No dobra, Uf, żeby że, Żeby spełniła te, te, te, te, te, to ja bym też miał zarazem takiego umidania. Nie gadajmy no, o tym, bo moja, moja ma ipaka, ale chodzi o co innego. Chodzi o to, że w tych torebkach raczej nie ma miejsca na netbooka, tym bardziej, że netbooki no. troszeczkę przytyły ostatnimi czasy i już się nie produkuje takich malutkich... Ko ko kobiety czy, to, czy torebki? I torebki, kobiety i netbooki. <laughs> no, no, ale Nie zgodzicie się, nie zgodzicie się ze mną, netbooki przytyły. Miały być mniejsze, a są coraz większe. Już praktycznie 12 standard to jest 11-12 cali. Dobrze, dobrze, już nie mówmy o tym przy, przy, przy, no, przy tyciu. No ale wiecie, te IPC 700 to reklamowano właśnie. tak, Jakieś tam no, kobiety wiem, sobie pamiętam, nazarzy, pamiętam, cukają ma cukają paluszkami tak, tak, tak, po tak. mojej klawiaturce. Dokładnie, ja kupiłem sobie IPC 700 A, co, a, co, a, co, a co, mieli, kupiłem, co mieli wyświetlić w reklamie, że to facetów To jest nie faceta. wersja <laughs> dla gejów byłaby. <laughs> Nie no, mogli jakiegoś instalować. Ale była, ale była. Asus IPC tak. był w wersji Homosexual Edition. Wersja różowa była przecież. E, ale nie, to, to, to, to, to, to. Ale nie dobra, Łukasz dobrze po, po, po, mówi. To. Łukasz, Łukasz dobrze mówi, bo ja pamiętam, jak kupiłem swojego pierwsze, swoją pierwszą dziewięćsetkę. Ja pamiętam, jak była ja reklama. Ja tam, o, była tam taka reklama, jak kobieta sobie zapieprza po plaży z tym, że fajnym netbookiem, nie pod ręką. Więc. Ja też na tym IPC 900 dzień tu też kompilowałem od zera. O. W ogóle nie, że wiele rzeczy się tam kompilowało. I w, i w, tym, w tym momencie większość naszych słuchaczy powiedziała aha. <grym> no dobra. Dlatego pomij temat dżintu, proszę ja ciebie. Dobra. I twojego pentium 4 jest z odginalnym <grym> i Dobra. Coś chcecie jeszcze powiedzieć na temat tego newsa, że przychodzimy do tego wspaniałego tematu, do którego nikt się nie chce nigdy przyznać. Do tematu tabu. O, no no chyba, chyba do tego ciekawego tematu, do tematu, znaczy ciekawy temat tabu to będzie dopiero za chwilę. To wy jeszcze troszeczkę pogadajcie, a tutaj sprawdzę, ile czasu jeszcze mamy właściwie, bo dziś nagrywamy nowym systemem. No, no, no, no, no wła, właśnie sy no, nowym systemem, znaczy nowym, starym systemem, bo przecież to jest nagrywane no. w tej chwili jak tego, jak kiedyś stare serie podcastów. No, już tak, tak, tak, takie takie uroki burzi podłączonych komputerów do sieci. <laughs> Dobra to mamy jeszcze niecałe pół godziny. No to przechodzimy co do następnej. Nie już nie ma następnego newsa, więc przechodzimy do nie tematu. Ma. Tematu odcinka. Ura. Tu, tu, tu. A więc pirackie oprogramowanie. No panowie to tam jest. To tam ja omawiałem ja, ja newsa. <śmiech> Teraz czas na Łukasza, tak? No, najmniej wiedział. No Łukasz. O, co, co co ukradłem, tak? <grym> <grym> Alsen. Nie, nic, nic, nic, nie ukradłem. Dlaczego ukradłeś ten do domowe programowanie? Zły złodziej z ciebie, oj zły. No w sumie tak, nie zapłaciłem, nie dałem tam dotacji, której, którą powinienem dać, bo używam. Nie powinieneś, tak? nikt cię do tego nie zmusza, to jest dobrowolne. O nie. To jest no tak ale... dobrowolne, jak płacenie na kontestację. No. Ale możecie zapłacić. No. Ale można. Ale jednak ch chyba, chyba nie o tym mieliśmy dokładnie dzisiaj. Nie, no dobra, no to Łukasz już nas wprowadził w pewien dział tego tematu, a więc darmowe oprogramowanie, czyli alternatywy. Dlaczego ludzie kradną tak właściwie programy, które są płatne, mając darmowe alternatywy? No ja nie no. rozumiem akurat, czy ktoś to kogoś, kto posiada, załóżmy w domu Photoshopa do obrabiania swój twoci i Microsoft Office'a do pisania jakiegoś, tego, jakiegoś tekstu, którego i tak nie sprawdził, ile w ogóle go używał. Tym bardziej, że no dobra, te alternatywy typu GIMP, typu OpenOffice. Właśnie chciałem to powiedzieć. Czyli wymieniłeś już dwa programy, na które są bardzo dobre alternatywy, bo do, powiem szczerze, ja swojego czasu, gdy głównym systemem moim był Linux, Używałem OpenOffice'a i wcale nie czułem się jakiś niepełnosprawny przy tym komputerze. bo używam. Jak mam być szczery po dwóch latach używania właśnie tego OpenOfficea, nie wiem, jakoś nie potrafię Microsoft Officea używać w ogóle. No Funkcjonalnością zupełnie nie odbiega, jest darmowe. Czego chcieć więcej, tak samo gim, Dobra, ale. Tego chcieć więcej, żeby też więcej Open source'a, takich alternatyw pojawiało się na urządzenia PDA, nie? O O tym później. O MPC może to jest akurat to, co już mówimy, bo tak naprawdę. Są to pecety, ale. PDA mówisz no Dobrze, dobrze, ale widzisz, tutaj już pojawia się pewien problem, bo wymieniłeś dwie alternatywy. Tylko teraz wyjdź na ulicę i zapytaj takiego przeciętnego Kowalskiego, co to jest Open Office. Albo... No, może, może, co to jest Open Office, będzie wiedział. No to ci powie, jak to... będzie znał angielski, to powiesz, że to jest otwarte biuro. Znaczy, no akurat kwestia Open Office a to się tak naprawdę przebija dość często po różnych portalach, jak portalach. wystarczy, że tak głupio Ale one, ja mówię, wyjdź na i... ulicę i zapytaj. I na, pe na pewno się spotkała, A przecież tak, jeszcze, jeszcze jeden przykład taki słynny dla Firefox, to chyba już każdy skojarzy, nie? No to już tak. No. Jakby nie było jeden z bardziej znanych programów ze środowiska open source'owego, używany przez większość użytkowników, którzy tak troną na Linuxa, tak? Tak, tak, tak. Ja pamiętam, jak było takie wielkie zdziwienie, jak zobaczyli u mnie na zajęciach, że mam Linuxa. I mówił wow, ty masz Firefoxa na Linuxie. Ale super. Przecież <śmiech> <śmiech> ta przeglądarka jest <śmiech> Linuxa. <śmiech> Spokojnie, zgodnie z tą, tą, tą, tą bodaj z a e, kiedy wyszli z KDE 4 na, na, do miasta i zapytali się ludzi, co myślą o nowym Windowsie, e, to u mnie też to było, że ludzie mnie się pytali, co to za Windows, jak widzieli. Co to za Windows? Nie, a, to, to, to, to, to chyba nie ten temat. Nie, nie, nie, nie, właśnie, no może i być trochę ten temat, bo również niektórzy używają komputera tylko i wyłącznie do przeglądania internetu, do napisania jakiegoś bzdetu. W Wordzie na przykład i to wszystko. A tak naprawdę wystarczy zainstalować jakąś łopotologiczną dystrybucję Linuxa z gardła. Na, na przykład Ubuntu. Na no. przykład. Albo jeszcze A. bardziej fajne, mandliwy. Super. Lubię ten tak naprawdę. No, tak. tak. no. no? No tak, jak uczupiliśmy się właśnie tych, tych, tych Linuxów, no to jeden, jeden mit taki podważę, może za, za oczywiście od razu, że właśnie tak do e, mnie mój wujek ostatnio o to męczył, że on nie będzie używał Linuxa, bo na to strawniku nie Wow. Po czym przyszedł do mnie z kamerą internetową marki zabij mnie, za, za, bo nie wiem no i, e, i podłącz, żeby. bo nie miał sterowników do niej mm -hmm. I co? Pod, Podłączenia widziała działa. Jeszcze się dowiedziałem, jeszcze Windows wyświetlał mm -hmm. u niego, że jest to nieznane urządzenie. <śmiech> Tutaj się dowiedziałem od razu jaki model, jaki producent. Nie no to jest trochę już mit z tym, że nie ma sterowników, bo na przykład wystarczy zainstalować takiego Ubuntu To tam jest w samym systemie już są sterowniki praktycznie do wszystkiego nawet to jest A, B jest taka rzecz, że Stary drukarki, drukarek trudno, po nowe no, drukarki nawet. No dokładnie. Jeszcze B jest takie coś, mm -hmm. że Linux jest trudny, że tego, że trzeba klepać konsoli i tak dalej. Nie, nawet, tak naprawdę... No nawet jak już trzeba do tej konsoli zajrzeć, to przecież support w tej chwili dla, ze strony użytkowników jest tak ogromny, mm -hmm. że wystarczy klepać czytając tylko i pisząc. Dokładnie. Nie trzeba myśleć. O, to. A nie wszyscy no musimy no. instalować Debiana, czy tam kompilować sobie Gentoo, czy co innego. Prawda? Mm -hmm. Ale w końcu powiem, co muszę, chciałem zacząć. Chodzi o to, że ludzie i starsi, to tak nie chce im się, bo to jednak się przyzwyczaili do starego, dobrego Windowsa, wszędzie jest. My się przyzwyczaili do tego, żeby kraść. Słuchaj, no, no, no też. No, no, nie traktujemy wszystkich użytkowników Windowsa idąc, jako złodziei. Idąc, bo no i takie i myślenia, jak by, idąc swoim tokiem no. myślenia, słuchaj... Yy, na przykład, załóżmy jest sobie koleś, który codziennie kradnie chleb do sklepu. Po co płacisz? No dobra, ale ty spytałeś co tam. Dlaczego kradniesz? Nas, bo ty. się przyzwyczaiłem. <laughs> po co płacisz? Ale mówię, że nie, nie, nie, nie, nie porównujmy wszystkich. Ale bo tutaj co nie, zaraz nie ogólnie, Nikt tutaj nie uogólnia. mówię o tych, którzy używają pirackich systemów. No dobra, ale jeżeli przed takim kowalskim stanie wybór, będzie musiał wybrać albo kupić Windowsa, albo przejść na Linuxa, to zgadnij, sobie wybierze. Ukradnie, Ukradnie Windowsa. Nie, jakby musiał kupić albo A. wybrać No to, to już ma wolny wybór, to... sobie kupi albo weźmie i zainstaluje darmowy system. My nie mówimy o tych ludziach, którzy kupują system, bo do nich nic normalnie nie mam. Chodzi o tych, którzy kradną. Jest różnica między tym, czy kupujesz, tak. a kradniesz. To, to, to no jest, to, to, to... ale spytałeś, czemu ludzie nie chcą z Linuxa korzystać chyba. Ale ci ludzie, którzy kradną. Znaczy, to o, jest, ludzie... Bo, bo powiedzmy, że to jest siła przyzwyczajenia. Jakby nie było ciężko jest zmienić nagle przyzwyczajenia, szczególnie Jakie jeśli ludzie wszyscy dookoła ci mówią, Jakie że to jest przyzwyczaj... takie, siakie, Jakie przyzwyczajenia? Zainstaluj sobie, znaczy, no, z komu ja to zresztą mówię, gościowi, który siedzi i kompiluje sam system. E, chodzi o to... Inne... chodzi o to. Przez <ślesz> dni. <ślesz> <ślesz> <ślesz> <ślesz> <ślesz> <ślesz> Nie, nie, nie, no, już do Kitora tutaj akurat eh, bardziej to kierowałem. Wymiatacz, between, to jest kurde wymiata, czyli nie u sobie. Weź co z tego, że sam sobie ją doskompilowałem? Tak, tak, tak, tak, ale chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że zainstaluj sobie Ubuntu. Ten system jest tak z tym swoim, że ja nie potrafię go używać. Dokładnie. Każdy zwykły kowalski, który umie włączyć Windowsa, umie obsługiwać i ten system. A jeżeli mu się to nie spodoba GNOME, prawda. to zmieni środowisko graficzne. Po cholerę kraść, jeżeli się przegląda internet tylko i wykonuje podstawowe prace. Jakby nie było... I jeszcze szczelnie ci powie, te... że nie ukradł tego. No. Jak zapytasz, jak czy by... legalny masz system. Jakby jak, jak nie było, Firefoxa mamy tego samego. Mozilla Thunderbird zastępuje bardzo dobrze Outlooka. Mm -hmm. Jeśli w ogóle nie używamy przypadkiem, użyję na Windowsie. Kadu, polski komunikator internetowy w tej chwili już chyba wszystkim bije CAD-u dziesiątkę syft i włącznie z tym, że nie ma reklam. No ja na Windowsie Kadu używam. To również na Windowsie Kadu używam. Bo ja też. Co, co co, co, co, co, co by nie mówić, Asie po mam oryginalnego niemieckiego XP Home Edition. No ja mam oryginalną Vista, a siedzę na Ubuntu, bo skasowałem Vista już miesiąc temu. No na, na, na laptopie też był XP dołączony, ale nie, nie używam w każdym razie. No ale jakby nie było na wszystko, jest zastępstwo. Dobra, to może inaczej jeszcze, bo widzę, że troszeczkę tutaj już słuchacze mają wielkie gały, ci co tam nie wiedzą za bardzo o co chodzi. Może, tak, jakby to ująć. Objaśnij. Tak, tak, tak. Chodzi o to, że... Czym jest Ubuntu? Nie, nie, nie. nie, To może też, ale chodzi o to, że ludzie też za bardzo nie znają alternatyw. Może to jest też problem trochę w tym, że wszędzie Boją dookoła się. jesteśmy otaczani tym, że jest tylko Microsoft, Microsoft i ich... Świetne... Znaczy to, to, to dokładnie te są statystyki, że statystyki mówią, że załóżmy tego, Microsoft ma ileś tam procent rynku, to tak jak w ostatnio z sondażami przedwyborczymi. Mówią tylko o Kaczyński i i praktycznie nie, kandydaci nie mają szans, bo ludzie są przekonani, że tylko Kaczyński i się liczą. Widziałeś nowy, hmm. nowy ten, jak to się tam nazywa, ten film promujący tego Komorowskiego? Szczerze nie oglądam tego. Można sobie żyły przy tym pociąć. Gościa Gość opowiada o tym, gdzie mieszkał i to wszystko. Nic nie mówi, co zrobił tak. dla państwa, tylko gdzie mieszkał. Biały, Białystok to miasto moje, tak? Słuchaj, stary, Białystok... gówno mnie to obchodzi za przeproszeniem, gdzie ten facet mieszkał. Nie interesuje, co on zrobi z krajem, a nie gdzie on mieszkał. Ale cóż, wróćmy do piasta No właśnie. Nie poruszaj takich tematów wrażliwych tutaj. <laughs> to to teraz... Jakby nie było kontestacja za tym wolnościowym, tak? Tak, można no. mówić, co się chce. To może teraz, czemu już powiedziałem, że no, starsi nie chcą przejść? To może czemu młodsi? Może sprawę gier trzeba poruszyć? Czemu... Ale gry, gry, gry, gry, nie gry w tej chwili. że. Z grami, z grami to... jest zupełnie inna sytuacja, bo ja zaobserwowałem, że jest tak, nikt normalny zazwyczaj nie kupuje od razu gry. Zazwyczaj kradnie ją. Żeby a potem, przetestować, a jeżeli uzna, to już, się na, to, jak ja to już się spotkałem nie jeden raz z czymś takim. I to uważam za normalne zupełnie, bo sobie przetestuję, Ale ma też, prawo przetestować. Tak, też... są dema, tak są dema. Tylko weź i przetestuj dobrze grę demo. Tylko co? No też, też, tak, też tak gry i PC. W tej chwili, z tego co zauważam, to PC raczej, raczej służy do portalu społecznościowych, do odrabiania zdjęć Nie, no to służy laptop. A do tego... <laughs> Nie śledzisz fotka.pl. <laughs> a, a w tej chwili gra się praktycznie na konsolach tak naprawdę. No, Także gry już w tej chwili to jest to, to, co się głównie też podaje przy tego przy alternatywnych systemach, że tego nie ma, a tak naprawdę nikt tego nie używa. Mm -hmm. ale jednak na komputerze dużo wygodniej się gra w takie gry typu Starcraft. Mówi jeszcze, nie znam. Nie? Nie, my tutaj nie jesteśmy graczami. Mm, to no to może ma Counter-Strike. Więc... No to po, przepraszam bardzo, ale pod wine przy tego, pod winę, No to tak. brzmi. I zarówno 1.5, 1.6 steamowy, non-steamowy, jak i tego, jak i z schodzą bez łaski. I to ja czasami nawet lepiej niż nawet. Ja teraz o konsolach mówię, że, że na konsoli się jednak to gra. Byłoby mniej ciekawie. No na konsoli, no nie ciekawie, ale tego, ale nie powiem, że strzelanki właśnie do, dość fajnie się gra na padzie. Ale panowie, razie... my tu teraz mówimy o legalnym oprogramowaniu i nielegalnym właśnie. oprogramowaniu. No ale wiesz, ja legalne, legalne, na których... tak naprawdę konsol się też tyczy, tak? Niektórych no tak. słuchaczy już trafia szlak, bo tak naprawdę mówimy tylko, że jest to oprogramowanie, że ludzie kradną, kradną, a sami nie mówimy, jak my, co my robimy. Bo wszyscy dookoła mówią, że nikt nie kradnie, a się okazuje, że większość systemów Windows XP to było pirackie. No to, na to, no to się kraju. pochwal, się od swojego, tak? Ja swojego czasu znałem na pamięć cały klucz do serwis paka dwu jedynki chyba, no. Z swego czasu, no cóż. No kiedyś. Jak się Wiesz, będzie... ja, ja, ja do dzisiaj pamiętam część klucza od pierwszego XPK, jak to tego, jak yy, od czasu jak kolega zaczął go stosować no jako, KGW to, się zaczynał? Na tak, FC się zaczął? Tak, FCKGW nawet ten klucz się doczekał, bo ja na Wikipedia. Ja też to pamiętam. No, Ale nie, kon, nie kontynuujmy, bo jednak no, bo... jeszcze zostaniemy o coś oskarżeni, tak? A teraz ktoś będzie chciał zainstalować sobie Windows XP, to specjalnie nie słuchał naszego podcasta, żeby ten, przesłuchać klucz, tak? tak, na, na, na, nasz klucz jest Dobra. teraz, reszta klucza będzie tego będzie umieszczona w dosobych literach wyrazów wypowiadanych przez przedresztą ale tak? przejdźmy do rzeczy, co ja robię osobiście na przykład ja robię tak, że jeżeli nie mam pieniędzy na jakiś program, uważam, że nie chcę zapłacić za to, to staram się znaleźć alternatywę dla danego programu i tutaj na przykład jest dobrym przykładem jest system operacyjny Linux którego zacząłem używać już ponad rok temu no, prostu... ty rok temu ja dużo, Działam, dużo... Ale tak na poważnie. Wcze... No w tak, styczniu ja... już miałem w 2005 roku, że już tak zacząłem z tego korzystać. To była mandriwa, wstyd się przyznać, ale... Ja powiem szczerze, no, że każdy po... że na początku należałem do tych osób, co właśnie chodzą po folach i krzyczą jaki to Windows jest wspaniały, jaki to inny dupy. Tak, pamiętam. Ja, ci... ja na, na, na szczęście w międzyczasie zacząłem stosować inne niki, teraz nikt tego nie znajdzie. Mm. <laughs> <laughs> ale po, poważnie na początku ale to było jeszcze to było 8 wow, os, chyba nie 7-8 lat temu to już było moje pierwsze tego pierwsze doświadczenie z Linuxami, z internetem i tak dalej wtedy faktycznie to były czasy, kiedy sterownik od karty graficznej, mój kuzyn, który wtedy używał Linuxa, u mnie instalował dwa dni. Ale my I, i, I to był... rozmawiamy o tym, o kradzieżach i o darmowym oprogramowaniu, a nie o tym, jak działa Linux. Bo naprawdę no ale to, to, to, już taka, to po się tego, że, że Linux jakiś tam nie obsługuje i tak dalej. Wtedy nie, nie faktycznie. To ruch. właśnie z tych czasów się wzięły te wszystkie mity tak naprawdę. Będziemy chcieli ten porozmawiać o Linuxie, to uruchomimy audycja mobilnych Linux Edition. Nie będą tylko wybrańcy tego słuchać, okej? Okay? Teraz ale no, troszeczkę... się dotyczy? No. Dobrze, ale to nie musimy tak się aż wgłębiać w to. Chodzi o to, że jeżeli ja nie stać mi na jakiś program, to po prostu szukam darmowej alternatywy, bo uważam, że nie jest to słuszne, kraść. Tak naprawdę. Kitor, załóżmy, że napisałeś jakiś bardzo fajny program, spędziłeś przy tym pół roku na przykład. Jak byś się czuł, jakby twój program wszyscy kradli? No, niezbyt fajnie. Zrobiłby był go open source. Nie, nie. No. Tak, Open Source jest dobrym y, pomysłem. Jest po, bo... po, pomijam, że pewnie bym go wypuścił jako Open Source, ale zakładamy, że byłby płatny program. Tak, tak jeżeli dla kasy byś to zrobił, to, to raczej Open Source nie byłoby dobrym pomysłem. Ale jeżeli zrobiłbyś to dla ludzi i chciałbyś, żeby ten program był rozwijany, moim zdaniem, nie mając dobrej grupy deweloperskiej, Open Source byłoby świetnym rozwiązaniem, dlatego że każdy mógłby w tym pogrzebać. A nie oszukujmy się, informatycy mhm. tacy, którzy siedzą sobie w domach i znają się trochę, potrafią dobrze. To hmm. co nie, co nie, co nie zmienia faktu, że jak już o tym właśnie kradzieży, no to za, załóżmy taką sytuację, wyszła nowa gra, mamy dzisiaj załóżmy piątek godzina, no dobra sobota godzina 13.30 sklepy są pozamykane, ja chcę na, w nią program, to w tym momencie jestem w stanie usprawiedliwić taką sytuację kiedy ktoś ściąga pirata i sobie zaczyna grać, ale załóżmy w poniedziałek, wtorek, środę idzie i kupuje tą grę, stawia na półce legalną. Ale, ale, ale, ale, jak, ale jak wiadomo teoria teorią, praktyka praktyką, jak już zapewne ktoś ten program sobie pożyczy, nie stosując słowa ukradnie, to raczej zacznie go używać i ostatecznie nie pójdzie do sklepu. Znaczy, jeżeli kogoś stać, znam kilka takich osób, które właśnie kupują gry po tym, jak właśnie przetestowały piracką wersję. Uznały po prostu, że jest to słuszne kupienie tej gry, bo wolą mieć pudełko, wolą mieć dostęp do... Właśnie, to jest też dobre. Wolą mieć dostęp do jakichś tam bonusów w internecie, czy dodatków. update'ów. Dokładnie, to jest zachęcenie właśnie e, takiego klienta właśnie przyszłego, żeby kupił grę, a nie ukradł. Trzeba też zachęcać. Troszeczkę czasy się teraz zmieniają i pojęcie piractwa też trochę się zmienia. Ale też pirat, pirat Piratowi nierówny tak naprawdę, wobec prawa wszyscy są równi, ale zauważmy, że jak to, no, no taki Kowalski powiedzmy, który zarabia tą najniższą krajową, ma komputer za 300 ma już powiedzmy tego legalnego Windowsa i chce sobie pograć coś i on to załóżmy tą właśnie grę ukradnie. To tak na logikę biorąc, no tak, czy to jest tak samo wina, jak na przykład taki, który sobie kupił komputer do grania, właśnie za 4000 i poszedł sobie ukraść grę, bo chce ją pograć na tym nowym komputerze? To jakieś to troszeczkę inne, jakby nie była sytuacja, bo on ma pieniądze, tylko nie chce ich wydać, tak? No zgadza się. To właśnie to jest ten właśnie główny argument, który był stosowany przy, Windows, przy Windowsach, że, że przeciętny Polak idzie do sklepu, kupuje z, e, bez systemu komputer za ponad 1000 zł i, i system kradnie, tak? No niestety. No tak no więc też nie rozróżnimy sytuacji, kiedy kogoś stać, kiedy nie stać. A może poobwiniajmy troszeczkę jeszcze samych programistów? No, nie nieodpowiednio co do ce no co ceny, jakby nie było na polski rynek, większości oprogramowania nie są przystosowane. Dobra, ale ja już nie mówię o cenach, ja mówię o zabezpieczeniach. Może, <grym> może mogliby wymyśleć takie zabezpieczenia, które nie byłyby tak łatwe do złamania? Znaczy, tak, to, to, to, to, to, to, to kiedyś było takie stwierdzenie, że każdy kod się da złamać. No, tak, ale, da się, zobacz, ale zobacz sobie zabezpieczenia GTA 4. Ludzie kupowali tą grę i grało się dużo mniej komfortowo niż jakby ściągnął pirata i skrakował przez no to, te to, wszystkie zabezpieczenia. To, to akurat z tego co pamiętam to wiele tytułów tak narzekano na to, że po prostu piraci mają łatwiej bo tutaj tu jakieś zabezpieczenia czy gdzieś to było jakaś nowa gra, że trzeba było być wcale połączone z netem, jak neta zerwało to w tym momencie gra się wyłączała. No ja kupiłem GTA Vice City i skrakowałem sobie, bo mnie męczyło granie z płytą. No a gra, gra, granie z płytą też pomijam, mój, mój komputer w tej chwili na pendu nie posiada. Także to po co mam trzymać obraz, na, nawet już robiąc obraz, płyty trzymając go na dysku, to jakby nie było roz, od 700 do paru gigabajtów dodatkowych zajętych, kiedy ja mogę po prostu ściągnąć tego kraka i grać tą grę, nawet oszczędzając na dysku, bo zostało, mega, bo zostało usunięte zabezpieczenie. Tak? No dobra, panowie, a znacie taki serwis jak The Palms? Ee, jakieś palmy sprzedają? <śmiech> Dobra, nie udawaj głupiego <śmiech> Bo tak naprawdę każdy to zna Kto posiadał kiedyś palma Z palmo SM. Chodzi mi o Nielegalne oprogramowanie dla mobilnych urządzeń No Co do nielegalnego oprogramowania dla mobilnych urządzeń To szczególnie tak po powiedzmy właśnie w Polsce Jakby nie było Jest ono dość trudno e, dostępne Bo owszem są takie wielkie mm -hmm. serwisy Typu Handago typu, de, e, typu Palms Jak to było? Eee pa, pa, pa, nie, pan pa było ten. Kurde, pan nie pan Swaraz. Pan i pokrętl SRAZ bodaj dotką. Coś takiego. Były właśnie takie dwa sklepy ogromne dla tego aplikacji. Znaczy są wciąż, bo mm -hmm. mi w tej chwili już wyleciała nazwa bo na tam nie wchodziłem. Ale jednak to są sklepy ogólnoświatowe. Trzeba znać język angielski, że coś zakupić. Trzeba mieć konto na PayPalu, żeby za to zapłacić. No i trafiłeś no w i w, właśnie sprawę. I przede wszystkim, no jednak cena programu, załóżmy zmieniającego te nam tapety, która wynosi 10 dolarów, to jest 40 zł. No to jest trochę śmieszne jak na zmiany tapety. Dla polskich realiów połowa tego by była, powiedzmy, ceną w miarę. A taki iPhone, jak przywołam, to tam jest dobre. ten to Wspierane jest. Znaczy łatwo jest dostępne oprogramowanie Ale, w o ale, ale ty, nie, ty mówisz o oprogramowaniu w tym momencie instalowanym przez Cydia, czyli tym robionym przez amatorów, czy tym, który jest w App Store. App Store. No to ja, ja jeśli tam jest faktycznie tak, wow, no czy znaczy też jest łatwo, ale no trzeba jednak zapłacić. Ale jest dobrym to, przykładem, bo Appstore jest Ale właśnie są tanie po jednym dolaru. Tak. Właśnie. No to Działa App Store jak? w Polsce? Mhm. Mm no to... nie, nie, nie, nie, ja tam nie wiem osobiście jak wygląda ja właśnie tego wie, właśnie płacenia, ja się... ale podejrzewam, że też wymaga jakiegoś tej kredytowej. Problemem właśnie A. jest to w mobilnych urządzeniach, że większość programów jest trudno dostępnych do nabycia i po prostu się je kradnie dlatego, bo są i cholernie drogie po przeliczeniu na złotówki i ciężko jest je kupić. Chociaż tu znowu dochodzimy do tego, sam, do tego samego. Jak jakiś kowalski posiada iPaka za 100 zł, to nie będzie wydawał tego. Wydawał 40 dolarów na poker Informanta, tak? A jeśli taki kowalski posiada, załóżmy, HD2 za 2,5 tysiąca, to jeśli nie będzie wydawał, nie wydawał tych 40 dolarów, to dla mnie jest to po prostu złodziej pełnym wymiarem, tak? Mówił mnie dobrze tego HD2 ukraść. No ale co? Skoro ale nie to wydawać. nie broni osoby, której nie stać. Nie można tak. Znaczy, no nie, tak to na nie stać mnie, to, to pójdę ukradnąć. Słuchaj, słuchaj, nie stać mnie na Ferrari, pójdę je ukradnę. No właśnie, to jest właśnie. tak naprawdę, do, powinno być na zasadzie, że nie stać mnie, to nie kradnę, nie kupuję, tak? Czyli po prostu dochodzimy do wniosku, że jest to kwestia indywidualna własnego sumienia i to wszystko. To, to, to wszystko jest tak naprawdę własne sumienie, no pra, prawo prawem, wiadomo. Teraz prawo, się czasy trochę się zmieniły, być. tak jak wcześniej powiedziałem, czasy się zmieniły trochę słowo kradzież też zmienia znaczenie, bo w świecie komputerów to po prostu zupełnie inaczej wygląda, bo tak jak Ty mówisz, że kogoś nie stać, to pójdę, wezmę sobie na przykład i ukradnę jakiś program, to tak samo można powiedzieć, że nie stać mi na Ferrari, idę kradnę Ferrari, nie? czy coś takiego, to nie ma sensu. No ale jakby nie było z, dlatego dla Ciebie Ferrari może być bajerem na, na nie, niepotrzebną zabawką. Tak, dlatego, znudzi a... mi się Ferrari, to ukradnę a... Bugatti. No. <laughs> Bugatti to nie jest bajer dla Ciebie? Równie dobrze, że możesz kupić maluszka za 500 zł, i pojechać. Tak, nie stać mnie na malucha, to też go pójdę ukradnąć. Fakt, fa, fa, fa, że Stefan Gnotu kończy się na silniku, ale to inna sprawa. Silnik jest tył. Nie jest wiem. wiem. No. <laughs> brawo, brawo. To I kontynuujmy. Wybiłeś mnie tym maluchem z tego. No to teraz ja mam do was takie pytanie. O. Otóż tak. jest sobie gra na komputer. Nazywa się Quake 3 Arena. Znacie taką grę? Nie. Ty to kojarzę. w Quake'a tylko chyba nawet szło nie mu że nie znasz, bo miałeś fejma. Przecież żartuję. <grym> I teraz taką grę mm, nie da się nigdzie kupić. Mhm. I jak ją można nabyć, żeby mieć czyste sumie? Jak ją można nabyć, żeby mieć czyste sumienie Nie ukraść pociągu. Tak. Znaczy zawsze pozostają źródła tak zwane używane, czyli Allegro i inne. Właśnie nie ma! Zobacz sobie. No W tej chwili słuchacze podejrzewam, nie chcą słyszeć szumu mojego Pentium 4, więc nie wejdę. No to Bo... uwierz mi, Raz że z nie ma. procesora zwiększają się obróty wiatraka, tak? No w takim momencie tu się właśnie nie. pojawia problem, ponieważ albo... Ale, Kitor, dobra, to już nie, nie wałkujmy może tak tego. Tak, pojawia się problem, ale tutaj już dobrym przykładem mogą być e, programy i gry dla mobilnych urządzeń. Jeżeli już one są trochę przeterminowane, są trochę po czasie, to producenci Stare zazwyczaj automapy. to... Oddają za darmo po prostu. Kitor, pamiętasz, taka sytuacja była kilka lat temu z grami jakiejś tam znanej firmy? Już nie pamiętam, co to było. Wiem, że za darmo e, wiem, wiem, wiem o czym mówisz. Też, kiedy z z też mi nazwa, kurczę, wyleciała jedna, jedna właśnie z bardziej znanych producentów GM dla starszych fantopów, to było dla palma i dla no. WMA oni robili. Kiedy parę tytułów właśnie mieli. Znaje. Dobra, może kończąc, bo już czas nam się pomału kończy. E, moim zdaniem jest to kwestia tak, a indywidualna, czyli własnego sumienia i jest to kwestia ty, samych y, osób, które tworzą te oprogramowanie i nieodpowiednio je zabezpieczają i Otóż... prawna. Ach. Dokładnie, po prostu nie wynaleziono jeszcze złotego środka na to i... I raczej ja nie zostanie on wynaleziony. Jedynym no. słusznym rozwiązaniem moim zdaniem byłoby to, żeby darmowe alternatywy na programowanie było bardziej promowane to byłaby jakaś szansa, bo wtedy więcej ludzi by znało, że jest jakaś, wiedziałoby, że jest jakaś darmowa alternatywa, a dla no większości właśnie teraz. płatnych programów jest darmowa alternatywa, nawet nie. dla całych systemów operacyjnych. Znaczy, promowanie jakby nie było, się rozpoczyna coraz większe, bo kanonika ale wiadomo, ja zaczął z już jakiś czas temu, w tej chwili ja nie coraz więcej procentów się decyduje... Serfice systemy uniksowe wprowadzać u siebie. Dobrze, ale ja nie mówię o promowaniu na jakichś tam serwisach specjalistycznych, tylko po prostu widzimy w telewizji reklamy na przykład Internet Explorera, że jest super, mega bezpieczny i znowu Microsoft, cały czas widzimy Microsoft, a nie widzimy w telewizji żadnego spotu, na Linuxa, czy co, no. że jest to... Ale, ale, do... tak jak... no. Wiem, nie ma na to pieniędzy, ale można byłoby je znaleźć jednak. No nie. No ale wyobraź sobie, no czyli, jak chcę sobie wyobrazić, żeby tego, żeby załóżmy, telewizja promowała darmowe oprogramowanie, skoro przyjdzie Microsoft i zapłaci za to, żeby promowali ich oprogramowanie. Tak? No i dobrze, będzie klient miał wybór. Będzie wiedział, no, że jest lep alternatywa. Lepiej będzie, jeżeli. No ale, ale to chodzi o to, że, tego, że w tym momencie Microsoft przychodzi, płaci ekstra, a wiadomo, ich stać na wszystko i na pewno nie pokażą naklamionych Firefoxa tudzież Linuxa, tak? Co płaci? Dla telewizji zapłaci, żeby nie puścili tego? Spotu Linuxa, no, tak? No, to Cześć, chyba sobie jaja robisz. W, to wi wiadomo, tak samo jakby, proszę karier zabronił. Tak, tak? Pro, proszę karier zabronił reklamy Persila. No? Taki przykład. Słuchaj, wiesz, wiesz, jakby, jakby dobrze tak, jakby dobrze się dogadali za plecami, to pewnie by i tak, i tak dali radę zrobić, że. Tak, Microsoft to, nie... przekupiło wszystkie programy telewizyjne. W całej kablówce wszędzie Microsoft reklamują. No dobra, ale nie przesadzajmy, większość osób ma tak naprawdę reklamę. Za tym, telewizja do... jest tylko przykładem, ja nie mówię o samej telewizji. Ogólnie mi chodzi. Telewizja A. jest tylko przykładem. Po prostu to się nie promuje. Ludzie nie wiedzą, że jest alternatywa na słowo Linux. Od razu myślą, że to są jakieś zielone cyferki, jak ja to ostatnio słyszałem. Słyszałem. Zielone, ja słyszałem właśnie, że zielone. Matrixa. Matrix. Matrixa. No, dokładnie, ma Matrix ma na Linuxie hmm. może być. Ale nie, ma Matrix pracował na <laughs> No To jest właśnie zabawne. Dla, dla, dla, dla tych, co nie wiedzą, to właśnie napiszcie sobie na, na YouTubie MATRIX Windows XPS. Tak? Do, do, dość ciekawy filmik powinien być też z polskimi napisami z tłumaczeniem. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Chyba wreszcie się nikt ze mną nie zgadza, więc się cieszę. E, moim zdaniem po prostu alternatywne programowanie powinno być bardziej probowane. Ja Poza tym sprzyjałoby to rozwoju innym programom. Dlaczego by to sprzyjało rozwoju? <śmiech> Dlatego, że to jest ruch Open Source. Czyli tam każdy może sobie pogrzebać yy, w kodzie źródłowym i to jest później zatwierdzane przez osoby, które się znają, prawda? Tak działa to mniej więcej. Sprzyja no to dobra. wtedy dla wszystkich Ale... innych użytkowników, bo program jest bardziej rozwijany. Już nie musimy liczyć na jakiś tam pieprzony Microsoft, który będzie, zanim zrobi jakąś aktualizację, minie ruski rok, powstanie tyle dziur, że cały system się rozpadnie, bo teraz po dobra. prostu każdy użytkownik będzie mógł naprawić. To dobrym przykładem są aktualizacje dla systemów Linux, które są robione Ale za darmo. Czy... Czemu zakłada, że jedyną, jedyną, jedyną. jedynym źródłem, y, przykazem jest właśnie telewizja? Przecież, Ale ja nie powiedziałem, że telewizja. Znaczy, bo nie, nie, bo da, da, się na do... to telewizja. Tak znaczy tak... i media, i media w ogóle. dużo lepiej będzie, jeżeli my wszyscy będziemy przekazywać, tak? Y, od głowy do głowy. No tak, to też jest bardzo dobre i ja staram się właśnie tłumaczyć ludziom. Jeżeli widzę, że co, ktoś używa, na przykład y, całego ma cały pakiet Office i na przykład edytuje w tym... Prace domowe, no to ja mówię, chłopie, zainstaluj coś innego, po co kraść. Jest alternatywa, działa to tak samo, o, może o, nawet i tak lepiej. Dobrze. Tak, dobrze, zgadzam się z tobą, ale telewizji też powinni takie coś, moim zdaniem, promować. No, Dell promuje, może nie w telewizji. No, ale Dell no, del, del, upadła się Dell no, del na to Poza tym jeszcze jedna, programowanie. Wkurza, jeszcze jedna rzecz no. mnie wkurza. Powiedziałeś Dell. Od razu mi się przypomniało to, jak są laptopy w tej chwili sprzedawane. Chcesz kupić laptopa jesteś od razu zmuszony do tego, że musisz go kupić z licencją na Windowsa, bo mało jaki producent w tej chwili decyduje się na danie dla klienta wyboru. W tej chwili chyba jest dwóch producentów, którzy w swojej ofercie mają y, możliwość wyboru, dają możliwość wyboru dla klienta, czy chcą mieć licencję na Windowsa, czy nie chcą jej mieć przykładem jest Acer na przykład, co jest bardzo dziwne. Acer właśnie taka firma może nie za bardzo słynąca z jakości, właśnie daje wybór dla klienta i to bardzo się ceni. No, ale nie ukrywajmy, że nawet jakby Lenovo. dawali wybór, Proszę? to nie ukrywajmy, że nawet jakby dawali wybór, to sklepy by prawdopodobnie sprowadzały tylko do Windowsem, bo to się sprzedaje. Kitor, ja swojego Acera mam właśnie bez licencji na Windowsa, a wiesz dlaczego? Jest tańszy. Nie dość, że zaoszczędziłem no. kasę, to jeszcze miało to Linuxa zainstalowanego. Wiesz, jakiego to Linuxa miało okay. zainstalowanego? Mój kolega kopił Asusa bez licencji i zainstalowanego. Nie wiem, sobie jaka to była dystrybucja. Wyle. Jakaś dziwna, ale to była tak łopatologiczna dystrybucja, w której było już wszystko. Był cały program open, so open Office, były podstawowe programy do edycji grafiki i wszystko, co potrzebne dla przeciętnego Kowalskiego. Taniej, o 200 czy tam 300 zł. Nawet na, jeszcze jakieś dzierstwo w ogóle jest, jeżeli kupuje się tam z licencją. Z naciąganie no do... klienta tak naprawdę. Dobra, ale ja mam kolegę, który kupił sobie laptopa i nie miał licencji i wygrał sobie pirata. I co teraz? No i co? I, i, I, i, i, i, nie, nie, nie ma Linuxa. I, te, nie. I, te, I teraz kontestacja może się spodziewać tego na, na, na lotu policyjnego, po czym podadząc swoje dane, po czym cię, od ciebie wyciągnął, jak się nazywa kolega i kolega ma przesłane, tak? No. nie będzie miał laptopa. Skasował, skasował, skąd go nie ma. Już. Skasował, tak, i postawił Linuxa. I nie już, jest tego Hackintoshu tak. zainstalował. I w ten sposób spopularyzowaliśmy Linuxa w tej chwili, tak? No i dobrze, my go tak specjalnie promujemy, kurde, bo to jest dobry system, jest darmowy, że niech ludzie wiedzą. O, jeszcze bardzo jedna duża wada jest systemów Linux. Jaka? Teraz. Otóż chodzi o, konkretnie o graficzne w... ATI. ATI? Teraz już na ATI się to przerzuciło, tak? No co chodzi z Ati, no... Czas nam się kończy. Sterowniki są do dupy. Weź ty nie mów, bo mam, kurde, Radeon X1950 u siebie i chodzi bez łaski. I to na open a nie na... Ale te nowe, ale te nowe. No te sterownik ten sam, Radeon HD, także chodzi, to musi tak samo jak te. Dobra panowie, skończmy, proszę. U kolegi próbowałem i lipa była. Zakończmy tą żywiołową dyskusję. Następnym razem wybierzemy trochę mniej bulwersyjny temat, może. Bo... No właśnie, co do, te, co do tematu, ale to już, już po zakończeniu, co do tematu. No, to o. już to no, po, po, po, po, po, po zakończeniu czy... tego tematu. Po zakończeniu tego tematu. Ja już puszczam tutaj podsumowanie. <śmiech> To była audycja mobilnych, ulwersujący temat o nielegalnym oprogramowaniu. Kitor no i właśnie, właśnie to, co, co do tematów chciałem przed chwilą powiedzieć, to nie podsyłacie tematów nam, na do słuchacze, więc no... Trudno nam Jak się nie podsyłacie? Gadać, tak? A ten temat, to przez kogo został wybrany? Komunistycznie? Ciebie. Nie, nie zosta on został przeze mnie zatwierdzony, bo jeden ze słuchaczy chciał o tym, żebyśmy porozmawiali, wow. no to udało się, proszę bardzo, rozmawiamy o niej. To, ty, to ty, tym ty razem, przepraszam bardzo, udało się. To jest dowód na to, że A, wystarczy kulpa. tylko złożyć propozycję, jeżeli jest mało propozycji, to po prostu wybierzemy to pod warunkiem, że jest to sensowne oczywiście. To wydało się nam sensowne, aczkolwiek nie przypuszczałem, że tak nam do kitu to wyjdzie, no, ale mam nadzieję, że ktoś z tego wyciągnął jakieś tam wnioski i... Tylko nie takie, że, że można kraść. Dokładnie, niechaj komentuje pod audycją na stronie głównej. Tam no. jest możliwość nadania Ma... komentarzy. Bądź w mailach możecie pisać do nas pod adres biuro A też możecie czy znaleźć... macie piraty czy nie, <głosy> Jasne, ktoś Ci się nie, Hej, mam pirata. A my was podamy was nie, A A my was podamy, na, poli tak, my was podamy na, po na policję. Będziecie nie, kupić nie, nie, nie, nie, Dokładnie, także... <głosy> Ktoś. Nie, żeś tak późno, to jest seria było. Cóż, zapraszamy za tydzień i nie wiem, y, Łukasz, ty się wybierasz na Contest Camp, tak? Wybieram się. Ja też się I wybieram z... na Contest Camp. Może jakaś audycja mobilnych w terenie się będzie, się ukaże. Będzie audycja mobilnych, naprawdę mobilnych, tak? Masz dyktafon? Ha, mam Nokia 810, która fajnie nawet rejestruje dźwięk. Tak, będzie, będzie, będziecie nagrywać o, jakie. No to to, super. Będziecie nagrywać jakie to macie komentarze na temat tego, polski, dziur w polskich drogach, tak? No, też. Masz tam Audacity? Tak, te dziury są niczym luki w oprogramowaniu Microsoftu. Tak? To znaczy laptopa będę brał, więc będzie na czym nagrać. Także myślę, że no. będzie można coś zrobić w terenie. A jeżeli właśnie, <grywne> jeżeli ktoś nas teraz słucha i się wybiera, to będzie miał okazję pobawić się jakimś fajnym może sprzętem, może porozmawiać, może będzie miał jakieś pytania. Na przykład będzie Magic, będzie Nokia 810. Będzie jeszcze wiele niespodzianek, o których już nie będę mówił, bo nie chce mi się złudzić i zapraszać. Ogólnie nie. Tak czy siak na pewno będę miał obstawy, więc się nie boję. Mm -hmm. Bodowcy będą. <śmiech> Smutni panowie z tym, w <śmiech> będą. Nie, bo bomowcy były do ochrony. Także no, zapraszamy na audycję mobilnych na żywo. Cztery oczy. Trzy <śmiech> <Sześć> oczu. <śmiech> Kito Cały pakiet wygier. kontestacji. No, no, no ogólnie będzie ciekawie, także. No. A jeżeli chodzi jeszcze o przyszły odcinek, bo to będzie ostatni taki odcinek przed tym właśnie kontestantem, to oczywiście zapraszamy do podsyłania propozycji odnośnie czego ma być następny odcinek. Otrzymamy Czemu ostatni? Znaczy ten właśnie przed kątem z kampem później chyba zmienimy formę nadawania troszeczkę, w ogóle nie na żywo chyba będzie. Wleż. No Ty nie mówisz o tym na żywo, bo mówimy o tym w każdym odcinku. Prawie w każdym, a... prawie w każdym, ale to nie ode mnie zależy. Nie ode mnie to naprawdę zależy. No, mo, mo, może, może przycisniesz osobiście, a ja sobie o to zależne. Także wiecie, jakby, jakby Dumbis nie, nie, nie występował za dwa odcinki, to znaczy, że niestety on został przyciśnięty. <laughs> E, także no, zapraszam do podsyłania propozycji, o czym mamy porozmawiać w następnym odcinku. Zapraszamy do komentowania. No. Oczywiście liczymy tutaj na konstruktywną krytykę i oczywiście też na miłe słowa. Jeżeli będzie oczywiście więcej krytyki, to może kiedyś zwątpimy i przestajemy oczywiście nadawać. Bo nadajemy to dla Was. Ano. I to by było i Chyba tym oto na mocnym ziewnięciem Kitora kończymy dzisiejszy podcast no ja ogólnie już zmęczony jestem nie wiem jak to Łukasz o, o, nie wiem może jakiś z synu koniec no, przed, przed, przede mną jeszcze jakieś 36 godzin musisz, musisz, musisz go kitor, e, Łukasz przepraszam musisz go sam odtworzyć analogowo gdyż niestety nie mam w podkładach załadowanego hmm. gdyż dziś nowy system nagrywania mamy i nie wszystko jest tutaj to, to, to, to, to dawaj padówki, tak nie, to co tam? Sydu, kończymy audycję! <laughs> Brawo. No to kończymy, zbieramy się, zabieramy parówki. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć. Cześć.